Ultrasonograf to narzędzie, które jest bardzo bliskie i bardzo potrzebne każdemu hodowcy. O takim urządzeniu, które zostało nagrodzone właśnie na polagrach premiery złotym medalem rozmawiam z panem Sławomirem Cudnochem z firmy Dramiński. Czym wyróżnia się ten konkretny ultrasonograf? Jest to ultrasonograf, który dedykujemy dla hodowców trzody chlewnej i bydła mlecznego. Jest bardzo prosty w użyciu i właśnie o to chodzi, żeby hodowca czuł, czuł się na siłach obsłużyć ten, to urządzenie, żeby wiedział, że jest to urządzenie sprzyjające jemu i jego pracy. No bo bywa często tak, że urządzenia, które wydają się proste w obsłudze, niestety są znacznie bardziej wymagające, a prostota jest okupiona dużym błędem. Tutaj rozumiem, że jest inaczej. Oczywiście, że tak. Przykładamy wielką wagę do, do, do jakości do tego, żeby obraz, który pojawia się na, na ekranie, na monitorze ultrasonografu był bardzo czytelny, żeby hodowca nie miał problemów z określeniem, z potwierdzeniem bądź wykluczeniem ciąży u, w trzodzie chlewnej czy, czy, czy krow, krów mecznych. To nie pierwszy ultrasonograf, który jest produkowany przez Waszą firmę? Nie, mamy w ofercie bardzo, bardzo szeroko, szeroką gamę, szeroki zestaw ultrasonografów przeznaczonych dla lekarzy weterynarii, dla lekarzy, nawet lekarzy medycyny ludzkiej, bo takie też w ofercie mamy. Wiadomo, że weterynarz ma jednak trochę większą wiedzę niż, niż rolnik. Czym w związku z tym te urządzenia się różnią? Co powoduje, że dla rolnika jest to urządzenie, pomimo że prostsze, to znacznie bardziej użyteczne? Jakie cechy o tym świadczą? Ultrasonograf nagrodzony na, na, na tegorocznej Polakrze ma służyć hodowcy do potwierdzenia bądź do wykluczenia ciąży. Natomiast Nie całą... bez szczegółów po prostu, tak? Dokładnie tak. To ma być proste urządzenie, które... Dlaczego, dlaczego też dedykujemy ultrasonograf dla hodowców trzody chlewnej? Dwie zasadnicze przyczyny. Na dzień dzisiejszy jest bardzo ważna bioasekuracja i bezpieczeństwo. Na dzień dzisiejszy hodowcy boją się przenieść z innej fermy zarazy, co wiąże się później z brakowaniem, z wybiciem całego stada. To są, to są ogromne straty. Dlatego, dlatego wyszliśmy naprzeciw tym hodowcom i wymyśliliśmy, skonstruowaliśmy urządzenie ultrasonograf, który ma im pomóc w codziennej pracy. Natomiast. Całą resztę, czyli leczenie niepłodności, przyczyn niepłodności hodowca ma zostawić lekarzowi i dla lekarzy weterynarii zupełnie inne są dedykowane w ultrasonografii. Czyli krótko mówiąc, narzędzie nie może zastąpić lekarza weterynarii. Lekarz weterynarii jest też potrzebny, ale to jest tak jakby pomoc podręczna bardziej. Oczywiście że, tak. Oczywiście, że tak. My nie zakładamy i nie chcemy, żeby hodowcy rezygnowali z pomocy i z wizyt lekarzy weterynarii, bo oni też są potrzebni, oni mają tam przyjeżdżać. Natomiast chodzi o to, żeby ultrasonograf był w każdej chwili pod ręką dla hodowcy, żeby nie czekał na lekarza, bo wiadomo, lekarze, lekarze umawiają się na wizyty, nie obsługują tylko jednego stada. No nie, no, nie no obsługują, no właśnie. Obsługują tych stad i, i, i fermy masę, więc żeby hodowca nie czekał tylko i wyłącznie po to, żeby lekarz przyjechał i potwierdził, bądź wykluczył ciążę, jest to urządzenie właśnie dedykowane dla nich. Drugie urządzenie, które również przeznaczone jest do produkcji zwierzęcej, to jest wykrywacz mastitis, który no, bardzo często widuje właśnie w Waszych materiałach, czy jest powszechnym już urządzeniem, w powszechnym użytkowaniu rolników? Staramy się dotrzeć do jak największego grona rolników, hodowców bydła mlecznego. Jesteśmy przekonani, wiemy, bo mamy potwierdzenie to w badaniach, mamy potwierdzenie to na, że tak powiem, żywym organizmie, czyli na hodowcach, że to urządzenie się sprawdza. Jest to urządzenie do wykrywania podklinicznego stanu zapalnego, czyli w momencie, gdy e, podchodząc do, do, do krowy na pierwszy rzut oka wydaje się, że wszystko jest w porządku, że wymie jest zdrowe, nie jest opuchnięte, jest miękkie, natomiast w środku zaczyna się dziać, interpretacja wyniku, który pojawia się na wyświetlaczu wskazuje czy właśnie z wymieniem jest wszystko w porządku, czy na którejś z zaczyna się rozwijać właśnie podkliniczny stan zapalny. Podkliniczny, to, czyli jeszcze bez takich właściwych objawów. Tak, bez objawów zewnętrznych, czyli objawami zewnętrznymi może być twarde wymie, opuchnięte wymie, zaczerwienione wymie. Natomiast jest to niewątpliwie informacja dla hodowcy, że... Jeżeli już na podstawie tych wyników stwierdzi, że na któreś ćwiartce, na ćwiartkach, bądź nawet na całym wymieniu, bo też tak może się zdarzyć, zaczyna rozwijać się choroba, on dużo wcześniej podejmuje decyzję. Po pierwsze, żeby taką krowę doić na samym końcu, żeby za pomocą kubków dojowych nie zarazić sobie całego stada albo tych pozostałych krów, które zostały jeszcze do, do, do wydojenia, bo za pomocą kubków dojowych można tą chorobę przenieść. Po drugie, żeby szybko zareagować i podkliniczny stan zapalny jest dużo tańszy w leczeniu niż jak już te objawy są na zewnątrz. A to są właśnie, a to, a to właśnie o to chodzi, żeby tych pieniążków jak najmniej wypływało na zewnątrz, w sensie na zewnątrz, na zewnątrz gospodarstwa, żeby jak najwięcej zostawało, że tak powiem, kolokwialnie w kieszeni. I trzecia rzecz mi z kolei taka najbliższa, już oglądaliśmy przed chwilą wilgotnościomierz do ziarna. Co ciekawe, w tym wilgotnościomierzu, który Pan mi pokazał jest przede wszystkim prosta obsługa, ale taka, taka trochę nietypowa, bo wsypuje się ziarno, zakręca się niby, ale nie do końca. To jest jakaś nowa, nowa metoda pomiaru? Tak. Urządzenie, urządzenie jest, no, jest na rynku trzeci sezon, natomiast jest ono alternatywą dla wilgotnościomierza, który jest w naszej ofercie, wilgotnościomierz ze śrutowaniem próbki. Hodowcy zgłaszali nam, że przy śrutowaniu Problematycznym jest czyszczenie, bo za każdym razem w wilgotnościomierzu, który śrutuje, śrutuje próbkę, no, trzeba, trzeba wyczyścić. wyczyścić komorę pomiarową. Dział, dział, nasz dział badań i rozwoju opracował i skonstruował wilgotnościomierz, który będzie tak samo dokładny jak przy śrutowaniu ziarna, natomiast będzie dużo prostszy, dużo łatwiejszy w obsłudze. Czyli ściskanie próbki eliminuje przestrzeń powietrzną między ziarnami, to z kolei wpływa na dokładność pomiaru. Zare, zaraz, czyli nasiona w ogóle nie są, że tak powiem, niszczone w trakcie badania. Zasypujemy do zbiorniczka, dokręcamy aż do usłyszenia dźwięku sygnalizacyjnego, wilgotnością już mierzy, a następnie odkręcamy i wysypujemy je z powrotem do worka, w którym przechowujemy sobie ziarno. Tak? Dokładnie tak. To ziarno nie jest niszczone, ono jest po, po dokonaniu pomiaru wilgotności może być wykorzystywane do dalszych celów. Bo jemu tam nic się nie stanie. Oczywiście. Powiedzmy, zdolność kiełkowania nie zostanie osłabiona. Nic nie, absolutnie nie. Jest, jest w 100% do, do ponownego wykorzystania. To jeszcze na koniec przypomnijmy jak się nazywa ten wilgotnościomierz i jakie inne typy wilgotnościomierzy warto polecić naszym rolnikom do zastosowania. Przede wszystkim tych takich praktycznych, tak niezbyt technologicznie zaawansowanych, ale bardzo praktycznych dla zwykłego Kowalskiego, który musi ocenić jakość swojego ziarna. Wilgotnościomierz o którym mówiliśmy, czyli zaściskaniem próbki jest to twist grain, natomiast Niewątpliwie każdy rolnik powinien, powinien w swoim gospodarstwie posiadać wilgotnościomierz. Nie można na dzień dzisiejszy bez takiego urządzenia się obejść, bo kontrola wilgotności sprawia to, że my wiemy, co z ziarnem się dzieje, jakie ewentualnie przy przy podwyższonej wilgotności jakie działania podjąć, żeby nie ponieść wysokich strat? Ale z praktycznego punktu widzenia takiego zwykłego rolnika, który nie jest jakimś super specjalistą, fachowcem i tak dalej. No jaki lepiej wilgotnościomierz? Tego typu z takimi elektrodami, który się wsadza i on wyświetla wynik, czy taki, który śrutuje, czy może ten, który ściska? Rolnicy podejmując decyzję o zakupie, o zakupie wilgotnościomierza kierują się różnymi, różnymi warunkami i czynnikami. Natomiast polecając wilgotnościomierz musimy zwracać uwagę na to, żeby w e, pamięci takiego wilgotnościomierza były wgrane konkretne kalibracje na konkretne zboża. Nie możemy używać e, wilgotnościomierza, który jest przeznaczony na przykład do badania wilgotności słomy i siana. Nie możemy badać nim wilgotności pszenicy, rzepaku, żyto. Jeśli ustawimy program dla pszenicy i będziemy tym mierzyć żyto, co się złego stanie wtedy? Wyniki będą zafałszowane. Dużo? Ciężko mi je odkreślić, ale po to są zrobione właśnie kalibracje na konkretne, na konkretne zboże, żeby te wyniki były jak najbardziej zbliżone do rzeczywistych. Na, na pomiar wilgotności składa się wiele czynników, m.in. wielkość ziarna, struktura ziarna, dorodność ziarna. I nie można, nie można właśnie mieszać tych gatunków między sobą, czyli nie można na kalibracji na przykład właśnie pszenicy dokony, dokonywać pomiaru wilgotności żyta. No dobrze, ja rozumiem, że tutaj wszystkie typy, zarówno ten śrutujący, zgniatający, jak i ten z y, elektrodali, ty każdy inny y, będzie miał swoje programy tak skalibrowane. A co jeśli roślina, którą ja uprawiam, akurat no, nie ma... Kalibracji, co zrobić wtedy? No, użyć kalibracji od, innego, od innej rośliny mówi Pan nie można. My jesteśmy otwarci na takie, na takie że tak powiem, wyzwania i jeżeli e, rolnik wprowadza do swoich upraw coś nowego, jesteśmy w stanie opracować i przygotować taką, taką kalibrację. Kwestia jest tylko prowadzenia rozmów.